Jest 13. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Anna Kowalczyk. Wojska Obrony Terytorialnej komentują doniesienia o zatrzymanym w ich szeregach rosyjskim szpiegu. PiS reaguje na Stowarzyszenie Morawieckiego. Lada chwila prezes Kaczyński ma zabrać głos. Tańsze tankowanie minister energii ogłosił ceny paliw na jutro.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 związanych z bezpieczeństwem państwa. Gazeta Wyborcza napisała, że żołnierz został zatrzymany 30 marca w WOT. Służył od dwóch lat wcześniej, pełnił dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową i nikt nie zwrócił uwagi na jego prorosyjskie poglądy, mimo że nie krył się z nimi w mediach społecznościowych że w PiSie po tym, jak Mateusz Morawiecki założył własne stowarzyszenie. Prezes zwołuje kolejną naradę w partii, ale lada chwila ma zabrać głos. Na konferencję zaprosił wszystkich posłów PiSu. A ci są w tej sprawie podzieleni. Przemysław Czarnek, kandydat partii na premiera, zarzuca Morawieckiemu egoizm. Poseł Marek Suski zapowiada, że do stowarzyszenia się nie zapisze, ale nie widzi w nim nic złego. Po prostu jest skrzydło, które będzie bardziej liberalne, ale dla dobra Polski. Na tych różnych skrzydłach wzniesiemy się po zwycięstwo i odsunięcie tej fatalnej władzy, jaka dzisiaj jest w Polsce. Rozwój sytuacji w PiSie obserwuje szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Nie sądzi, by grupa Mateusza Morawieckiego została teraz z PiSu usunięta. Jeżeli mieliby być wyrzuceni to jeszcze nie teraz, to tuż przed tworzeniem list wyborczych, bo to by nie było w interesie Kaczyńskiego, żeby dać im czas na tworzenie własnej płaszczyzny wyborczej. Wiele formacji politycznych zaczynało budując stowarzyszenie, a później przekształcało się to w partię polityczną czy w komitet wyborczy. I to tak może w tym kierunku iść. Do Stowarzyszenia Rozwój Plus Morawieckiego dołączyło około 40 ze 188 posłów Prawa i Sprawiedliwości. Bliscy przyjaciele, kibice i zawodnicy żegnają Jacka Magierę na mszę pogrzebową drugiego trenera naszej piłkarskiej reprezentacji do Katedry Polowej Wojska Polskiego. Przyszły tłumy. Na miejscu jest nasza reporterka Anna Orzeł. Aniu, co usłyszałaś od zgromadzonych? Zgromadzonych pozostanie jako prawy szlachetny człowiek, który wspierał zwłaszcza ludzi młodych, kierował się w życiu zasadami i był bardzo konsekwentny, ale równocześnie rozumiał ludzkie słabości, wspierał, pomagał, a nie krytykował czy potępiał. W sytuacjach kryzysowych zawsze można było na niego liczyć. Był jak ojciec, mówią młodzi piłkarze, zawodnicy Legii. Trudno im uwierzyć, że to pożegnanie. Klubowi będzie go bardzo brakować, wszystkim ludziom. To była bardzo ważna osoba dla Legii. Na mnie był no, więcej niż człowiekiem, bo bym po prostu bohater. Przyjechaliśmy tutaj na ten pożegnać pana Jacka Magierę. Pan Jacek Magiera był bardzo ważnym człowiekiem dla Legii i akurat polskiej piłki. No co, no wzór do naśladowania dla, dla młodych piłkarzy. Zruszyłeś się? Trochę. Trener Jacek Magiera pochowany zostanie na powązkach Wojskowych. Uroczystości rozpoczną się o 14.30. Anna Orzeł dziękuję za relację. To są aktualności jedynki. Ceny paliw w dół. Minister energii ogłosił maksymalne stawki na jutro. Za litr benzyny 95. Kierowcy zapłacą nie więcej niż 6 zł. To o 4 grosze mniej niż dziś. litr 98 ma kosztować 6,59 To obniżka o 2 grosze. Olej napędowy z kolei ma kosztować maksymalnie 7,18 zł. Dziś trzeba zapłacić za niego 5 groszy więcej.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 Na wschodzie kraju przewaga bezchmurnego nieba. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane miejscami duże. Na południowym zachodzie możliwe przelotne opady deszczu na termometrach od 7 stopni na Suwalszczyźnie przez 14 w centrum do 16 w lubuskiem. Ciśnienie w Warszawie 1007 hektopaskali. I jeszcze komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie ósmej. Stan wody Wisły układał się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wynosił. W Karsach 152 cm w ciągu ostatniej doby przybyło 9, w Szczucinie 140, przybyło 4, w Zawichoście 236, ubyło 13, w Puławach 152, ubyło 4 w Warszawie 183, ubyło 6, w Kępie Polskiej 239, ubyło 9, we Włocławku 168, Ubyło 20 w Toruniu 216, przybyło 4. W Tczewie 376 bez zmian. Na Sanie w Przemyślu 93 cm w ciągu ostatniej doby ubyło 2. Na Narwi w Ostrołęce 92, ubyło 2. Na Bugu we Włodawie 131, ubyło 2. Stan wody Odry układał się w strefie wody średniej i niskiej i wynosił. W Raciborzu Miedoni 156 cm w ciągu ostatniej doby ubyło 2. U Ujścia Nysy 280 przybyło 3, w Malczycach 161 ubyło 26, w Połęcku 101 ubyło 3. Stan Wody Warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił, w Poznaniu 154 cm w ciągu ostatniej doby ubyło 1, w Gorzowie Wielkopolskim 209, bez zmian. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl. Polskie Radio. Ogłoszenie społeczne.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 14 minut po godzinie 13, tylko szczerze na Antenie 1. Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. 22645, 2266. A dziś będziemy rozmawiać o wakacjach. Ja wiem, że jest dopiero połowa kwietnia, ale myślę, że w niejednym polskim domu tak naprawdę te wakacyjne plany są już bardzo, bardzo zaawansowane. Zresztą nie musimy wcale myśleć tylko o tych wyjazdach wakacyjnych. Przed nami przecież długi, no długi jak długi. Trochę dłuższy majowy weekend, no i kilka innych okazji na to, żeby ruszyć się z domu. No i teraz pytanie, czy to, co dzieje się na świecie, myślę głównie oczywiście o tym, co dzieje się wokół Iranu, wokół ciśniny Ormus, ze statkami, stankowcami, i to, jakie ma to konsekwencje w tej chwili już dla świata, bo po pierwsze wiemy, jakie są problemy z paliwem. Dwa, być może nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, ale jak potężne zaczynają być również problemy z paliwem lotniczym, co może się przełożyć w niedługim czasie, po pierwsze, na ceny biletów. Nie będą tańsze, bynajmniej. Dwa, może się to również przełożyć na siatkę połączeń i na częstotliwość lotów. No i pytanie, czy w związku z tym... Zmieniamy, weryfikujemy nasze majowe czy też wakacyjne plany i myślimy o zupełnie innych kierunkach, niż te, które mieliśmy w głowie jeszcze całkiem, całkiem niedawno. A jeżeli zmieniamy te plany, no to które kierunki wybieramy? 22645, 2266. Na początek te głosy, które zebraliśmy w sądzie. Niestety musiałem zweryfikować swoje plany. Mieliśmy odwiedzić e, Azję, no ale z powodu przesiadki na Bliskim Wschodzie lot został odwołany, wycieczka została odwołana, więc udaliśmy się w części Europy. Właściwie będziemy się udawali, no bo to przed nami. Podróżujemy jednak z dziećmi, więc staramy się zabezpieczać przed różnymi sytuacjami. No tutaj byliśmy ubezpieczeni, jednakże organizator wycieczki zawrócił całe koszty biletu, no ale to jednak jest taka troszkę... Powinniśmy się zabezpieczać przed różnymi sytuacjami, nie tylko takimi jakim na Bliskim Wschodzie. Właśnie mam wrażenie, że to na mnie nie wpłynęło w ogóle. Jeżdżę rowerem, więc ceny paliwa też mnie nie dotknęły. W sensie planowałam może polecieć do Dubaju. Miałam takie plany na wakacje, ale na ten moment z nich zrezygnowałam. No do Dubaju chyba długo nie polecimy, prawda? Chyba długo, to prawda, szkoda, bo fajne. Bardzo chciałam, bardzo mi się podoba tam wizualnie, to wszystko takie wielkie, nowoczesne, bardzo fajne, ale no niestety na ten moment się nie uda. Z Znajomych mam, którzy mieli lecieć do Wietnamu, nie lecą i nie wiem co planują. Koleżanka miała chyba i poleciała jednak, tak, tak, poleciała teraz do Wietnamu czy akurat w tamte okolice. Nie bała się? No myślę, że się bała. Ale mimo wszystko ta ciekawość zwyciężyła. Tak? Dokładnie tak. Myślę, że tak. I że opłacone hotele i wycieczki i wszystko inne zwyciężyło, więc tak. Jestem zwolennikiem podróży po Polsce i jedyne czego się boję to wzrostu cen tutaj w Polsce. No bo to wszystko i tak jest powiązane, prawda? Im więcej ludzi zostanie w kraju, tym ceny pójdą w górę. No. Dokładnie. I dlatego stąd to jedynie mnie jako taką martwi, a poza tym no tutaj no tutaj no stąd nie, nie, nie będzie żadnych modyfikacji moich planów. No i pytanie, czy najbardziej uważniej powinniśmy się wsłuchać w ten ostatni głos i czy rzeczywiście to, co się dzieje na świecie, nie sprawi, że będzie tłoczniej w Europie, na południe Europy, będzie dużo tłoczniej również w kraju? No i czy to nie oznacza, że ceny również pójdą w górę? 22645 645 22 66, jako pierwszy pan Wiesław. Dzień dobry. Zdzisław. Zdzisław, przepraszam. Panie Zdzisławi, to tamto cofamy, teraz już poprawnie. Pan Zdzisław, witam w jedynce. Ja, panie Krzysztofie, akurat teraz będę właśnie się szykował, bo już mam zarezerwowany lot na Malte na y, pięć dni, także po prostu już y, Bezpieczna Europa. Wstać. Tak, bezpieczna Europa. Dlatego względu też tak, jak tutaj pani się w sądzie wypowiadała do Dubaju, też miałem ochotę lecieć do tego Dubaju, ale no po prostu sytuacja jest taka, jaką mamy i po prostu lepiej, po prostu trzeba sobie tutaj y, odpuścić, tutaj w Europie. I, a to ja mówię, a krótko, mi się wydaje, że nie, no prostu. Bo że wszystko może wrócić do normy i będzie wszystko, no wiadomo, że teraz paliwo, wszystko poszło do góry i myślę, że wiadomo, że wszystko i tak samo idzie do góry. Noclegi, nie noclegi, wyżywienie, nie wyżywienie. Ale ja myślę, panie redaktorze, że to wszystko wróci do normy, że w okresie wakacyjnym wszystko ustabilizuje się, mhm. że, że, będzie, że można będzie spokojnie wyjechać i będzie można spokojnie odpoczywać i nie, nie myślę, że po prostu nie wiadomo, ile czteroosobowa rodzina będzie, tak, czyli ale nie, nie ma pan jednej obawy, przepraszam, bo to jest tak. Trochę, trochę tak jak z cenami na stacjach benzynowych. To znaczy jak ceny idą w górę, to idą w górę, ale jak potem sytuacja się trochę uspokaja i tak dalej, to te ceny za bardzo nie spadają. I myślę teraz też również o tym rynku turystycznym, że jak ceny już raz pójdą w górę, to tak do tego poprzedniego poziomu to być może już nie będą chciały powrócić. Y Panie redaktorze, ja powiem krótko, bo się czas już się skończył. Krótko. Niektórzy, będą chcieli, żeby mieć y, turystów i korzystać, to obniżą ceny. A niektórzy, tak jak Pan mówi właśnie, Panie redaktorze, że po prostu jak podniosą te ceny, to te ceny już zostaną. Tak, że po prostu, y, nie, tak jak mówię, często podróżuję, często jeżdżę, ale mówię, że po prostu tutaj kto chce, to będzie po prostu zmniejszy ceny i będzie tych miał y, wakacyjnych y, klientów. A niektórzy po prostu jak zostaną ceny, to wiadomo, protože to si že se, každý se líče z pieniędzmi, panie redaktorze. No, to na pewno. Bardzo dziękuję. Gong wybił. 22 22,645, 22,66. No to w takim razie dalej pytamy o te zmiany, jeżeli chodzi o nasze wakacyjne, czy też majówkowe wybory. Czy w związku z tym, co dzieje się na świecie, myślimy o nowych kierunkach, albo inaczej, nie o nowych, o tych tradycyjnych, czyli bardziej Europa, bardziej Polska, ale czy jednocześnie nie obawiamy się, że po prostu w tych najfajniejszych miejscach zrobi się gigantyczny tłok? Czy to jest możliwy scenariusz? To jest pytanie do naszego gościa, pan dr Adam Karpiński, ekspert do spraw turystyki, Uniwersytet WSB Meritow, we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu. To panie doktorze, to zanim o Polsce, zanim o Europie, zanim o tych scenariuszach majówkowo-wakacyjnych, to chciałbym zapytać o tę sytuację o których możemy już y, czytać, bo takie informacje się pojawiły, że są już pierwsze zawirowania, pierwsze turbulencje na lotniskach. Były takie informacje chyba z włoskich y, lotnisk, że zaczynało brakować tego paliwa lotniczego. Trochę jesteśmy straszeni tym, że te ceny paliwa lotniczego y, wzrastają, będą wzrastać, ono będzie coraz droższe, a to oznacza, że ceny wycieczek na przykład... I to nie muszą być dalekie wycieczki. Myślę nawet o tych wycieczkach europejskich, że te ceny po prostu bardzo szybko pójdą w górę. Tak będzie. Tak najprawdopodobniej się już dzieje i korekty cen się będą pojawiały, z uwagi na to, że tak jak pan redaktor zauważył, ceny paliw tych, które używane są w pojazdach drogowych, czyli w autokarach, czyli ROPA diesel, jest to wzrost około… 50% przy regulowanych cenach, a pamiętajmy, jeśli wyjeżdżamy za granicę, to tam są jeszcze wyższe ceny. Te autokary też muszą być dotankowywane chociażby we Francji, we Włoszech czy w Hiszpanii, jeśli to jest autokarowa wycieczka. Taka sama sytuacja następuje, jeśli chodzi o linie lotnicze. Możemy się przed tym zabezpieczyć, o czym pewnie powiemy, ale... Dążąc do odpowiedzi na pańskie pytanie, no trudno będzie obniżyć czy zatrzymać cenę w momencie, kiedy mamy tak wysokie wzrosty kosztów podstawowych transportu. Paliwo lotnicze czasami to jest jeszcze gorszy problem z uwagi na to, czy większy problem z uwagi na to, że w niektórych miejscach go może brakować. I tak naprawdę linie lotnicze mogą odwoływać przeloty, i dla biur podróży to też będzie ogromne wyzwanie, bo będą musiały zmieniać przewoźnika, jeżeli mieli wyczarterowane wyloty, a zostanie odwołany wylot. W danym kierunku to tak naprawdę Biuro Podróży musi zrealizować imprezę turystyczną. Biuro Podróży też może zmienić cenę przed uruchomieniem, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Stąd zachęcam wszystkich turystów, którzy kupowali w op first minute swoje wyjazdy, żeby sprawdzili, czy w umowach mają zapis o utrzymaniu ceny, czy też tej um w umowie tego zapisu nie ma i wówczas, jeśli to będziemy dokonywać tych zakupów teraz, warto zastanowić się nad ubezpieczeniem od zmiany ceny, bo tak naprawdę biuro podróży też nie ma wpływu na koszty przewozu lotniczego, samochodowego czy nawet morskiego, bo te wszystkie trzy czynniki wpływają na Ruch, ruch turystyczny. No i kwestie bezpieczeństwa, o czym pewnie jeszcze będziemy mówili więcej. Bardzo ogromny problem, bo na dzień dzisiejszy w pewnych tylko wybranych ośrodkach, czy w wybranych miejscach mamy to zagrożenie. Mamy na razie jeszcze bardzo dobre ceny, na przykład na wyjazdy do Egiptu, pomimo tak wysokich wzrostów cen paliw i lotniczych, i kosztów w ogóle transportu. Ale to nie potrwa najprawdopodobniej długo. I tutaj też słuchacze nadmieniali, że jeżeli ze względu na bezpieczeństwo część turystów zdecyduje się na podróżowanie po Europie, podróżowanie po Polsce, to też tam wówczas okaże się, że ceny mogą być wyższe ze względu na prawo popytu i podaży, czyli podaż nie nadąży nad popytem, bo ten popyt, popyt drastycznie wzrośnie. Czyli, gdziebyśmy nie jechali, musimy się liczyć z tym, że czekają nas zmiany, i na te zmiany warto być przygotowanym. To, panie doktorze, za chwilę powrócimy do rozmowy 22645, 2266. Jak wyglądają nasze majówkowe, wakacyjne plany? Na ile je korygujemy, na ile zmieniamy, patrząc na to, co dzieje się wokół nas? No i również na ile z niepokojem spoglądamy na te doniesienia mówiące o cenach paliw, szczególnie paliwa lotniczego. To uwaga dla tych, którzy szykowali się na jakiś wyjazd, na przykład na południe Europy. Albo być może jeszcze dalej. No i czy wszyscy nie spotkamy się gdzieś nad Bałtykiem, albo na Mazurach? 22645-2266. Jest z nami pani Katarzyna. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem przykładem, że naprawdę warto się pośpieszyć i sprawdzić ceny biletów, dlatego że w ubiegłym tygodniu kupiłam bilet na długi weekend majowy do Brukseli i zapłaciłam niecałe 800 zł. I dzisiaj z ciekawości sprawdziłam rano, ile ten bilet kosztuje obecnie. Te same godziny, daty oczywiście i tak dalej. I teraz ten bilet kosztował dzisiaj 2,400 więc no ale to przepraszam, to, to jest trzykrotny dni. wzrost, to nie chcę mi się wierzyć, tak, żeby to była tak, kwestia tak. paliwa lotniczego. Popytu, być może paliwa, Też, może tak? kilka, mhm. kilku czynników naraz, ale no warto, warto chyba już teraz zacząć się rozglądać za biletami, bo możemy naprawdę mieć niespodzianki, sytuacja jest dynamiczna chyba. Pani Katarzyno, bardzo dziękuję, ale ten wzrost o 300%, to rzeczywiście wygląda interesująco. 22,645, 22,66. Panie doktorze, 300% w kilka dni, to nie może być kwestia paliwa. Wiele czynników na to się składa, tak jak tutaj pani słuchaczka powiedziała, że chociażby popyt na ten akurat kierunek jest drastycznie wzrósł, więc można było sobie wyregulować te ceny. Poza tym koszty też również związane z pracownikami, portów lotniczych, obsługą samolotów, jak również pilotów, one też wzrastają i też spotykamy się z tym. Przecież nie, nie tak dawno były nie, protesty chociażby pracowników Lufthansa. Te wszystkie koszty około lotnicze też wzrastają i to tak naprawdę wpływa na taką, a nie inną cenę. I pamiętajmy, że myśmy się przyzwyczaili jeszcze przed pandemią COVID do bardzo niskich lotów i od wielu lat już mówimy, że te ceny pewnie w którymś momencie zostaną Urealnione bo mhm. jeszcze kilkanaście lat Czyli przepraszam, lat temu... rozumiem to hasło, tanio to już było, i jest jak najbardziej aktualne. Zawsze może się tak wydarzyć. Natomiast w ekonomii mamy cykle i pamiętajmy, że to, że za chwilę będzie bardzo drogo i ludzie przestaną latać, no to będzie cykl odwrotny i po znowu kolejnym dekadzie, może pięciu latach, trudno określić, jaki to będzie długi cykl, wrócimy do tanich lotów, ale... O, może się okazać, że jesteśmy w tej chwili w przededniu tych najdroższych. Natomiast pamiętajmy, że mamy tak dużą konkurencję jeszcze cały czas na rynku lotniczym, że być może te mniejsze linie, mniej znaczące pogorszą jakość usług i będą obniżały ceny. Ale to też nadmieniam i Państwa mocno uczulam. Zwracajmy uwagę na bezpieczeństwo i na jakość, bo tak naprawdę y, latając y, też dużo ryzykujemy. Panie doktorze, do tej dyskusji powrócimy 22645-2266, jeżeli chodzi o majówki, jeżeli chodzi o czerwiec, jeżeli chodzi oczywiście o to, co najważniejsze, czyli o wakacje. Egzotyka, południe Europy, a może sprawdzone adresy u nas w kraju. 22645-2266, rozmowę będziemy kontynuować za kilka minut. Usually not the type to keep on waiting Usually like to love and leave them fast Something that you're doing got me thinking I'ma take my foot up off the gas She said, hey, I like where this is going So let's just take it slow, slow motion Been waiting all day to get you This moment, so let's just take it slow, slow motion. Oh.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 13.30 na zegarach, 22645, 2266 to numer naszego telefonu. Czekamy na Państwa głosy, czekamy na Państwa opinie. Dziś o planach majówkowych, czerwcowych, no i oczywiście wakacyjnych, na ile sytuacja na świecie i na ile konsekwencje tej sytuacji. Oczywiście chodzi m.in. o paliwa, ale być może nawet bardziej o paliwa lotnicze i wzrost ich ceny, na ile to sprawia, że weryfikujemy nasze pomysły wyjazdowe, zmieniamy kierunki, rezygnujemy z tych dalekich, egzotycznych podróży jakże kuszących. No i decydujemy się być może na jakieś bliższe rejony. Europa Południowa, te sprawdzone kraje, te kraje, które oczywiście co roku cieszą się wielkim powodzeniem. Być może w tym roku w te wakacje będą jeszcze bardziej popularne. No i oczywiście miejscówki typowo nasze, czyli Mazury, Góry i Bałtyk. Które kierunki wybieramy, co zmieniamy, no i oczywiście na ile jesteśmy pewni tego, że to jest dobra decyzja, bo kto wie, może za 3-4 tygodnie wszystko wróci do normy. 22 645 22 jest z nami pan Ryszard. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Witam serdecznie. Halo? Tak, panie Ryszardzie. Jakaś korekta, jakaś zmiana, czy pozostaje pan przy swoich stałych wyborach? Panie redaktorze, bywam i za granicą, i, i w Polsce. I pragnę zapewnić wszystkich słuchaczy, Mam nadzieję, że mi rację przyznają. E... Uwielbiam Bieszczady, uwielbiam Wschodnią Polskę, aczkolwiek wyżej to byłem pojedyncze rzeczy z zaróbką, ale w turystycznie Bieszczady. I chcę zaliczyć Wschodnią Polskę. I, I do czego zmierzam, panie redaktorze? Jest alternatywa. Jak więcej osób, pociąg. Yy, yy, yy. Po prostu te pieniążki zostają w Polsce. A jak zostają w Polsce, nie muszę tłumaczyć. Zokorzystamy no, wszyscy, prawda? Nawet jeśli podrożeje wszystko. No tak, ale to rozumiem, będzie, będzie krążyć tu wśród nas. Tak, i to jest za jednym zamachem. I patriotyzm, i... I, <śmiech> I fajny kierunek. I tak, i, i kierunki są, no Polska jest przepiękna, już ja się kiedyś w tej sprawie i potwierdzam to, no jest, że Tirem przejechałem 6 milionów, nie będę się tu chwalił, a i, i naprawdę, gdzie nie zajadę, ja jestem zafascynowany takimi, podszymi mm -hmm. rządami. No tak dobrze, ale i... panie Ryszardzie, ale nie boi się pan, bo ja oczywiście absolutnie się z tym zgadzam, nie zamierzam podważać tutaj pana opinii, no bo nawet nie ma jak, ale nie boi się pan sytuacji, w której jednak to, iż tych wiele kierunków, bardzo różnych kierunków, albo w ogóle odpadło, albo one się będą cieszyć mniejszym zainteresowaniem, bo trochę się jednak będziemy obawiać, że to może sprawić, że nawet na tych mniej znanych polskich, w tych mniej znanych polskich rejonach no, zrobi się po prostu tłok. No, panie na że no to szukajmy troszkę takich mniej atrakcyjnych, może w sensie luksusu miejsc. No, myślę, że się upchamy jako cały <laughs> naród, bo no, większa część... No, gdzieś się Co, zmieścimy do... oczywiście, no. Tak i ku zadowoleniu no wszystkich, no wszyscy będą na tym korzystać i namawiam gorąco y, y, wszystkich do, do spędzenia y, y, wakacji w Polsce, naprawdę. Panie Ryszardzie, to bardzo, bardzo dziękujemy, możemy takie hasło dorzucić, jeżeli nie wiecie gdzie spędzić wakacje, Bieszczady czekają na przykład. No to pani Renata, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze Renata. Z tej strony z miejscowości pięknej podgórskiej Złatna, gmina Ujsoły. Ja tutaj chciałam zaprosić, jest to przepiękna gmina, jest duża rozbudowana baza noclegowa, jest to fantastyczna alternatywa i tutaj jako poparcie argumentacji twojej powiem, że przecież w latach 80., -tych, 90. -tych były czasy krajowe. W czasy zagraniczne były niesamowitym luksusem, a myśmy się jakoś mieścili wszyscy w Polsce i było świetnie. Ja pamiętam te... Pola namiotowe, zawalone to namiotami. No, że właśnie do tego zmierzam. Odżywa turystyka namiotowa. Naprawdę? Lasy państwowe? Tak! Lasy państwowe organizują miejsca biwakowe darmowe w gminie Ujsoły. Mamy nadleśnictwo, które urządziło, fanta a teraz reklamuje na całą Polskę. Jest fantastyczna wiata w miejscowości Soblówka, która już w zeszłym roku obserwowałam, jest bardzo często uczęszczona, ale jest bardzo czysty toj-toj. Z papierem toaletowym, z nedełkiem. No po prostu jest. Coraz lepiej. Ludzie są bardzo zadowoleni. Można palić ognisko, jest super. Hmm. Natomiast no, ja bym tutaj to dobrze. chciała, żeby jednak. Program tutaj poparł taką wizję, że przecież będzie pięknie, jeszcze będzie pięknie, jeszcze będzie wspaniale. To, że nie pojedziemy w tym roku do Egiptu zatłoczonego, gorącego, to nie jest koniec świata. To się Ale musi nikt odbudować. tak nie mówi, pani Renato, oczywiście no, rozpatrujemy różne warianty, to tyle. Różne warianty, natomiast kraje wschodu się przeproszą, bo przecież oni też żyli z tej turystyki. I mm -hmm. oni nas potrzebują, to oni nas będą prosić, żebyśmy tam jeszcze chcieli pojechać. Natomiast jeżeli chodzi o tutaj straszenie cenami biletów, no tutaj niefortunny uważam przykład podała pani, ponieważ zbliża się majówka i oczywiście, że ceny biletów lotniczych wielokrotnie idą ale do góry. Ale 300% w kilka dni? No przyzna pani, że to tak jest naprawdę niesamowite. Nie, tak jest, bo ja hmm. w listopadzie kiedyś leciałam na Malce, yy, przepraszam, yy, na Cypr. I bilet, który kosztował 200 zł, potem musiałam dać 800 zł. Wow. To jest normalna sytuacja, no to też... że to jest wielokrotność, bo mm -hmm. brakuje już miejsc w samolotach. Prawdopodobnie tych miejsc już jutro nie będzie. Do tego to zmierza. Kto jest na końcu, płaci jeszcze więcej za cenę tego, że on tam pojedzie, gdzie chce. Jeżeli jeszcze będą bilety. Ale jeszcze raz zapraszam w góry. Mamy wspaniałe góry w Polsce. wydaje się wydaje, że wszyscy się pomieścimy. Jest bardzo fajnie turystycznie przemieszczacie. Ludzie są przesympatyczni i również grupy Węgrów tutaj spotykam. O, i to jest bardzo dobry wątek. To znaczy ci turyści, którzy być może też gęści pojawią się w Polsce na przykład za naszych południowych granic. Pani Renato, bardzo, bardzo dziękuję. Ten wątek już za chwilę z naszym gościem, ale wcześniej jeszcze pani Danuta. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa. Chciałam przestrzec Państwa bardzo przed wykupowaniem wycieczek na zapas Mhm. Kupiłam wycieczkę do Dubaju. Kupiłam ją no, w listopadzie. Uiściłam całą kwotę. I potem wybuchła wojna. Nie z mojej przyczyny. I teraz proszę biuro o zwrot kod postów. Bo dużo, niedużo, dla mnie dużo. 6,5 tysiąca. No, mało opiero, nie jest. No mało nie jest, niestety. I pa biuro, albo nie ten wniosek wypełniłam, albo jeszcze nie teraz, albo za dwa tygodnie. I Naprawdę już nie wiem, co mam dalej zrobić. No i Pani Danuto, i tu jesteśmy w kropce, bo z jednej strony rzeczywiście no, Pani przykład pokazuje, że takie planowanie, kupowanie z wyprzedzeniem niestety może się na nas zemścić. Z drugiej strony, e, chociażby cena tych y, biletów do Brukseli, tych, tych majówkowych, no pokazuje, że jeżeli się nie zakręcimy z należytym wyprzedzeniem, to potem zapłacimy gigantyczne pieniądze. Albo nie zapłacimy, bo nas po prostu na taki rodzinny wyjazd nie będzie stać. No i jak z tej sytuacji wybrnąć? 22 645, 22, 66. To była Pani Danuta. E, Wracam do naszego gościa, Panie doktorze, dwa wątki. Zacznijmy w takim razie od tego, co powiedziała pani Danuta, że to, co wydawałoby się takim bardzo, bardzo dobrą cechą, czyli myślenie z dużym wyprzedzeniem, jak się okazuje, w pewnych sytuacjach może być zawodne. W sytuacjach takich faktycznie losowych. Natomiast myślę, że tutaj, jeżeli to jest dobre biuro podróży, czyli zarejestrowane, to na pewno tę sprawę załatwi z panią tutaj słuchaczką w dobry sposób z uwagi na to, że od tego też jest Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, który wspiera w takich sytuacjach biura podróży. Myślę, że biuro albo zaproponuje inny termin w inne miejsce, albo zaproponuje zwrot pieniędzy. Bo pamiętajmy, że biuro podróży te koszty też poniosło pewnie dokonało czarteru przelotu, jak również rezerwacji też czarteru hotelu. Także w tej sytuacji jedna i druga strona tak naprawdę jest mocno poszkodowana, ale znając prawo polskie, prawo, które w tej chwili chroni mocno konsumenta, na pewno może się Pani liczyć z tym, że te pieniądze Pani odzyska. Jeśli, jak nie powiem, nie same pieniądze, to może będzie też propozycja zamiany na. Na inny produkt turystyczny, ale taki, który będzie pani odpowiadał, bo nie można tego robić pod przymusem. To, tak panie to doktorze, to, to, to w takim razie tu mała pauza. Ja za chwilę zapytam o ten drugi wątek, ale czeka już kolejny słuchacz, pan Piotr. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry panom, dzień dobry państwu. Panie Piotrze, jakaś weryfikacja, czy wręcz przeciwnie? Nie, ja chciałem dodać tylko to, co wypowiadają się, w ten sposób, w który wypowiadają się niektórzy słuchacze. Otóż ja pochodzę z Bolesławca, z pięknego miasta na Dolnym Śląsku, z miasta ceramiki, z miasta położonego w Borach Dolnośląskich. Panie Piotrze, znamy, znamy, tuż koło Polskiego Radia jest malutki sklepik, świetny wybór ceramiki, naprawdę, właśnie z Bolesławca. Dolina Adresu nie podaję. Ha, Dolina i Kotlina Jeleniogórska to są piękne tereny do spacerów pieszych, do spacerów rowerowych. Przede wszystkim spokojne i bezpieczne. E, myślę, że dla nas w większości są to bardzo ważne informacje, żeby podróżować, żeby odpoczywać bezpiecznie. I to jest właśnie ten teren. E, dopowiem jeszcze tylko, że niedługo jedziemy do Szczawnicy, gdzie też zamierzamy rowerami jeździć po naszym pięknym kraju. I myślę, że te tereny, ten rodzaj turystyki, również sportu, należałoby reklamować, należałoby polecać nam wszystkim. A już za chwilę piękny, piękna pora roku. Myślę, że wszystko będzie bardzo fajnie i bardzo wspaniale. Polecam Państwu Bolesławiec i nasze tereny. No i proszę dziękuję. bardzo, jak się optymistycznie zrobiło. Panie Piotrze, bardzo, bardzo dziękuję. No to jeszcze Pan Andrzej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzwonię w sprawę tej dzisiejszej audycji... Proszę pana, taka się mi nasuwa myśl, narzekamy małe emerytury, małe zarobki, wszystko drogie, a nie ma w świecie, nie ma zakątka, żeby nas, Polaków, tam nie było. No ale panie Andrzeju, I przecież to jest od dziesięcioleci, od że Polak wydaje więcej niż zarabia, to jest normalne, prawda? Tak, no prawda, tak. Pytam się teraz tak, drodzy rozsądek, jestem Polakiem, patriotą, zostawiam pieniądze zarobione przez siebie w kraju. Druga sprawa, gdyby nie było gdzie jechać, nie mam nic przeciwko temu, ale gdzie pan nie położy palec na mapie Polski, tam są piękne stra piękne krajobrazy, fajne, fajne miejsca do wypoczynku. I bardzo często do jeszcze nie niepoznane. Do odpoczynku, mm -hmm. Proszę pana i taniej, i zostawiam jako patriota na dzisiejsze pojęcie patriotyzmu, nie szabelka, nie wojowanie, tylko zostawić i dbać o swój kraj. No dobrze, Proszę panie Pana, Andrzeju, ja się ja mogę tylko pod tym pan na podpisać. Ale ma pan gorce, ma pan tatrę, pieniny, ma pan na górę. Jeździć można dowoli i na rowera, i spacerować. A my się zachwycamy tam, bo za granicą był, był opalał się. Ja się opala w Polsce, to nie jest opalony? Ja bardzo dziękuję. Płaniam bardzo dziękuję Panie Andrzeju. Wszystkiego dobrego. Jakoś nam się bardzo górsko zrobiło, bo na razie, jeżeli chodzi o te polskie propozycje, polskie kierunki, no to Podhale, Bieszczady. Jakoś brakuje mi trochę telefonów z Mazur, czy też z Nadmorza. Ale może się jeszcze doczekamy. 22 645, 22 66. Powracamy do naszego gościa, Pan doktor Adam Karpiński. Panie doktorze, ja już nie chcę wracać do tematu, bo nie raz o tym rozmawialiśmy. Gdzie warto znaleźć w Polsce jakieś nieodkryte rejony, bo jest jeszcze takich całkiem, całkiem sporo i to są prawdziwe perełki, ale chcę zapytać o coś innego, bo od wielu, wielu lat obserwujemy w Polsce coraz więcej turystów z kierunków, które do tej pory wydawały nam się no, co najmniej egzotyczne i mówię o egzotyce w trochę innym znaczeniu, bo coraz więcej mamy na przykład nad Polskim Morzem Węgrów, Czechów, Słowaków, coraz chętniej przyjeżdżają Austriacy i to nie tylko nad morze, może dojść do takiej sytuacji, że jeżeli część tych rejonów, czy też część tych kierunków typowo wakacyjnych zostanie zamknięta, albo nadal będzie zamknięta, albo będziemy mieli jednak jakiś problem z tym, żeby, żeby zaryzykować, to może się okazać, że tych turystów z tej bliskiej Europy będzie w Polsce coraz więcej? No oczywiście, i jest coraz więcej, to będą Holendrzy, o których jeszcze nie wspomnieli, Skandynawowie, polskie wybrzeże, polskie Mazury, ale również Polska z jeziorami lubuskimi, czy w Wielkopolsce, tam się też pojawiają różni turyści. Ja czekam jeszcze na turystów z Chorwacji, bo mamy za chwilę uruchomione połączenie Warszawa-Rieka. Dlaczego ten pociąg ma pełen Chorwatów nie wracać z Rieki do Warszawy, a potem dalej przemieszczać się po kraju. Natomiast Czesi faktycznie odkryli Polskę, Polska dla Czechów jest stosunkowo atrakcyjna, cenowo i jakościowo, bo ta jakość hoteli, jak również jakość dróg, jaka w tej chwili jest w Polsce, zadowala turystę czeskiego. Podobnie jest z Węgrami. Węgrzy mają troszeczkę trudniej, dlatego że gospodarczo Węgrzy mają troszeczkę niższe dochody. Stąd ten problem węgierski. Natomiast pamiętajmy, że Węgrzy Polskę kochają i często właśnie przebywali już wiele, wiele lat i dojeżdżali do południowej Polski, a teraz odkrywają polskie morze i nie wszyscy chcą mieć upalne morze, więc Bałtyk ma tę swoją zaletę. Jeżeli nie zakwitnie, to jest bardzo przyjemnym morzem i przyjaznym. Tutaj mam na myśli, jeśli nie pojawią się sinice, a miejmy nadzieję, że się nie pojawią, a po drugie dużo można aktywnie spędzać nad morzem i w kurortach nadmorskich czasu, stąd ci Czesi, którzy uwielbiają jazdę na rowerze, tutaj już wspominaną, Pamiętajmy również o takich kierunkach jak Niemcy, bo Niemcy bardzo często i w tym dużym sezonie, wysokim, jak również w sezonie niższym przyjeżdżają do Polski. Do Polski przyjeżdżają również Brytyjczycy od wielu, wielu już lat. Kraków nawet w pewnym momencie próbował się Obrazić na Brytyjczyków, ale później się odobraził i cieszy się, że ci Brytyjczycy przyjeżdżają. Przyjeżdżają turyści z krajów arabskich. Tutaj będzie pewnie pewne zawirowanie. Zobaczymy, co się będzie działo po tych e, sprawach wojennych, bo ci turyści z krajów arabskich, pod, przede wszystkim pod Halle, ale również Sudety, w tej chwili próbują się przygotować na tego turystę, bardzo wymagającego turystę, e, który wymaga odpowiedniego odpowiedniej obsługi hotelowej, jak również obsługi w restauracjach. To wszystko wpływa na to, że jeżeli znajdą tutaj ten spokój, to bardzo chętnie przyjadą. I ja powiem szczerze z niecierpliwością czekam na dużą ilość turystów z Azji. Mamy połączenia z Koreą, mamy połączenia z Japonią, a i Japończycy i Koreańczycy to są te nacje, które chętnie tu będą pewnie przyjeżdżać z uwagi na to, że są inwestycje ich przedsiębiorstw. A poza tym była już wspomniana tutaj ceramika bolesławiecka. I właśnie Azjaci, podobnie jak Amerykanie, przyjeżdżają do Polski po to, żeby tę ceramikę bolesławiecką kupić. Także dbajmy o to, abyśmy mieli takie miejsca, w których mamy wyroby nie powtarzalne, tak? tylko przypisane do danego miejsca, do danego regionu, to wówczas turyści do nas sami przyjadą i będą chcieli nas odkrywać. No to o tym odkrywaniu, które no być może wcale nie musi być odkrywaniem z przymusu, może być odkrywaniem absolutnie z wolnej woli, czy też decyzji, która nie będzie podyktowana tym, co dzieje się na świecie. To do tego jeszcze powrócimy teraz pan Marcin. Dzień dobry panie Marcinie. Dzień dobry, witam. Panie Marcinie, jakieś zmiany? Czy pan też będzie mówił o tym, że po co wyjeżdżać, po co się martwić, skoro mamy tyle nieodkrytych perełek w naszym kraju? Zgadzam się z Państwem. Jestem patriotą, Bardzo chętnie odwiedzałbym Polskę. Bardzo tu wszystko ładnie mówimy w kontekście naszego... Ale... ale narzekamy. Patrzymy na ceny biletów, które rosną, ale też trzeba spojrzeć, co się dzieje w Polsce. Dlaczego w cenach wysokich, czy to w górach, czy nad morzem, ceny hoteli tak samo rosną? Mhm jest rynek. Jeżeli będziemy mieli coraz więcej turystów z zagranicy, proszę pamiętać, że ta nasza też będzie coraz drożej. Bo ceny będą szły w górę. Tak. Bo ceny będą szły w górę. To jest naturalny proces, bo to jest to to nie jest, to jest rzecz, która wynika z rynku. Tak? Będziemy mieli coraz mniej miejsc hotelowych, będą coraz droższe. Dlatego ja myślę, że nie ma co narzekać, tylko po prostu trzeba korzystać. Umiejętnie. A dlaczego wyjeżdżamy? Dlatego, że w Polsce czasami okazuje się niż za granicą, bo to jest też fakt. Rzeczywiście, nieraz były takie kalkulacje pokazujące na przykład wyjazd czteroosobowej rodziny, czyli 2 plus 2 w sezonie. Polskie może kontra wyjazd, czy to do Bułgarii, czy nawet do Grecji. No, i te kalkulacje bardzo różnie wypadały rzeczywiście. Dlatego podchodźmy do tego znowu rozsądkowo. Podznaję wszystkich słuchaczy, pana również. Panie Marcinie, bardzo, bardzo dziękuję. No to w takim razie być może to jest też wątek, o którym warto na koniec wspomnieć. Panie doktorze, z jednej strony cieszymy się z tych turystów, którzy do nas przyjeżdżają z zagranicy. Cieszymy się z tego, że te polskie bardzo różne miejsca, również te świeżo odkrywane, one są coraz chętniej odwiedzane, ale to ma też swoje konsekwencje czy bezwzględnie. Jeśli mówimy o prawach rynku, czyli popycie i podaży, zawsze będzie taka sytuacja. Natomiast ja bym zawsze uspokajał wszystkich. Myślę, że i w Polsce, i za granicą znajdziemy taki produkt, który będzie nam odpowiadał. Tylko należy być poszukiwaczem i wybierać najlepsze oferty. Dzisiaj możliwość doboru oferty jest ogromna. Nawet gdybyśmy sami próbowali sobie zorganizować wyjazd wypoczynkowy, to też jesteśmy w stanie to zrobić. Myślę, że też nie ma co narzekać czasami na ceny z uwagi na to, że część osób wypoczywa w Polsce w sposób zupełnie inny niż za granicą. Bo tak wspomniana została ta Bułgaria, która jest naprawdę ciekawym miejscem w tej chwili, jeśli chodzi o wypoczynek dla Polaków, bo atrakcyjna jest cenowo od wielu, wielu lat, odkrywana na nowo od dekady. Zaczęła być modna. To się bierze też stąd, że tam wypoczywamy dwa tygodnie, a w Polsce czasami wypoczywamy po trzy, cztery dni, w weekendy w różnych miejscach i też ta turystyka e, krótkoterminowa, turystyka wycieczkowa niepobytowa, długopobytowa, ona też napędza ruch turystyczny. Ona też wprowadza pozytywne efekty ekonomiczne na przykład w atrakcjach turystycznych. My odwiedzajmy polskie muzea. Tu padały takiego różnego rodzaju faktycznie spostrzeżenia. Popatrzmy również na turystykę szkolną. Ile tych wycieczek szkolnych jest organizowanych w obrębie naszych małych mm. ojczyzn albo w obrębie... No, zielone szkoły właśnie, właśnie pomału ruszają. Tak, i to jest właśnie bardzo ważne, żeby te zielone szkoły najpierw jechały do Gniezna, Poznania, Krakowa, a nie zaczynały od Pragi czy Paryża. Oczywiście jedna i druga stolica wymieniona jest wspaniała i należy ją odwiedzić, ale dobrze jest, żeby... Ten polski młody człowiek, kończąc edukację podstawową, potem średnią, miał porównanie tożsamościowe. Rozumiał, czym jest Święty Wojciech, kim jest Święty Wojciech, który tak naprawdę pierwotnie został złożony w gnieźnie, a potem jego ciało zostało porwane przez czeskiego króla i przeniesione do katedry na Hrarczanach. Żeby widział te łączniki, to już mówimy tutaj o takim turyście bardziej dojrzałym. W ogóle w turystyce pojawia się nowy trend, IQ turystyka i ci bardziej mm, poszukujący będą szukać korzeni tożsamości. To się rozwija mocno y, w Skandynawii, ale myślę, że ten ruch będzie się poszerzał, bo turystyka taka typowo 3 razy czyli słońce, plaża, piasek, może one, ona tak naprawdę gdzieś będzie już przebrzmiała. Młode pokolenia i osoby również starsze będą poszukiwały innych wyzwań. Świadome wypoczywanie, czy też świadoma turystyka, to brzmi naprawdę dobrze. Pan dr Adam Karpiński, ekspert do spraw turystyki, Uniwersytet WSB Meritowe Wrocławiu, bardzo, bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo i życzę bardzo dobrych wakacji, bezpiecznych przede wszystkim i. Takich, jakie sobie wymarzymy finansowo, żeby były na, naszą, na nasze możliwości. Bez zadłużania się, proszę państwa, jak ekonomista mówi, nie zadłużajmy się na wakacje. Nie warto, natomiast warto pomyśleć o różnych kierunkach, bo alternatywy naprawdę są bardzo, bardzo liczne. No ale teraz już o czymś zupełnie innym, a mianowicie o Wcale tym... Nie. Jak to nie? No, po godzinie 14 folder ulubione. No i okazuje się, że też będzie o Będzie o i podróżowaniu. Mm -hmm. Myślę sobie, że w kontekście tego, o czym dziś rozmawiali, rozmawiałeś z słuchaczami, słuchaczkami i z ekspertem w audycji, oraz w kontekście cen biletów samolotowych. Być może ta książka będzie złotym gralem, świętym gralem dla wszystkich dobrze turystów. Dobrze wygląda. Dziko przewodnik po Polsce w podtytule Najlepszy Rok. Twojego życia. Dziś spotkamy się z Anetą Chmielińską, która opowie o tym, dokąd się wybierać, żeby przeżyć niezapomniane chwile w przyrodzie. To o tym po 14, natomiast jeszcze jedno zaproszenie. Już w sobotę o 17 wyjątkowy koncert Wiek Radia, a po tym koncercie wyjątkowe wydanie, tylko szczerze, w sobotę około godziny 18.30. Już teraz zapraszam. Ja.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 Jak to się mogło stać?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 Ewa Mierzejewska, zapraszam na a 1 w województwie pomorskim. Wciąż mamy częściowo zablokowaną łącznicę wjazdową węzła Farożyn. To jest między węzłami Stanisławie i Pelplin, a to dlatego, że samochód ciężarowy wywrócił się właśnie na tej łącznicy. Jedna osoba została poszkodowana, na 25. kilometrze zamknięty jest jeden pas tej łącznicy i tutaj utrudnienia mają potrwać co najmniej do godziny 14.30. W Łódzkiem na drodze krajowej nr 71 na trasie Stryków Zgierz w pobliżu Dobrej po kolizji samochodu ciężarowego z samochodem osobowym nadal mamy częściową blokadę trasy. Na drugim kilometrze kierowcy w tym miejscu jadą na przemian jednym pasem. Zakończyły się za to problemy z przejazdem na drodze krajowej numer 28 w województwie małopolskim na trasie Skomielna-Biała-Limanowa. Tutaj w pobliżu Kasiny Wielkiej w zderzeniu dwóch samochodów osobowych jedna osoba zginęła. Obowiązywał ruch na przemian jednym pasem na 84 kilometrze i teraz mamy informację od służb, że ta trasa jest już odblokowana. Podobnie jest na S7 na Pomorzu między węzłami Chwaszczyno i Miszawo w pobliżu Nowego Tuchomia. Tutaj po tym jak samochód osobowy uderzył w bariery. Mieliśmy zwężenie w kierunku kościeżyny i teraz też dobra informacja, że na piątym kilometrze także już przejazd możliwy jest całą szerokością jezdni. Coraz bliżej rozbudowy drogi wojewódzkiej 988 na trasie do Brzechów twierdza na Podkarpaciu. Tutaj przebudowa dotyczy kilku miejscowości, w tym Tułkowic, Kożuchowa, Kalębiny, Pułanek i Frysztaka. Kluczowym elementem zadania jest zaprojektowanie obwodnicy wiśniowej w planach jest powstanie łącznie sześciu mostów, czterech kładek i 40 przepustów, a ta rozbudowa ma związek z prognozowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wzrostem natężenia ruchu na tej trasie po oddaniu do użytku węzła Babica na S19.